Zapraszamy na spotkanie z historią Polski. Jest wiek XVII. Przez Turków był zwany lwem Lechistanu, a przez chrześcijan obrońcą wiary. Król Jan III Sobieski, zwycięzca z Podwiednia w 1683 roku. Król, legenda, wielki wódz. Dla jednych historyków wybitny polityk i mąż stanu. Z kolei drudzy uważają, że w polityce brakowało mu jednak talentu. Złożył przecież przysięgę królowi szwedzkiemu, doprowadził pierwszy raz w historii Rzeczypospolitej do zerwania Sejmu Koronacyjnego no i spiskował w celu obalenia króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Otrzymał nawet z dworu Ludwika XIV pieniądze za chęć poparcia kandydata francuskiego do tronu polskiego. Publicyści późniejszych czasów Kazimierz Waliszewski i Tadeusz Bojżyleński uważali, że jego żona Maria Kazimiera, zwana Marysińką, miała duży wpływ na decyzje polityczne króla. Ich przeciwnicy mówią, że jedynie ułatwiała mu zbliżenie z Francją. Król Jan III Sobieski, i królowa Marysińka, para ze ślubu, której relacje zamieściła największa wówczas europejska gazeta Gazette de France, jak zmieniali Polskę i czasy, w których żyli.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 ten po najwyższą godność śmiele sięga. Wart berła, kto się mieczem berwa dobił. Tępił bezbronną Polskę Turczyn dziki. Płonęły miasta pożarem i dymem, kiedy Sobieski z nielicznymi szyki zniósł bisurmańskie chówce pod Chocimem. Wjeżdża Jan III swoimi hetmany w pośród radosnych pospólstwa okrzyków, gdzie się pokazał wszędzie głos słyszany Oto nasz Zbawca, pierwszy z wojowników. Jan Późniejszy III Sobieski urodził się w 1629 roku w okolicach Lwowa. Był synem Jakuba Kasztelana Krakowskiego i Zofii Teofilii Zdaniłowiczów, wnuczki hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Sobieski był poliglotą, znał nawet turecki. Pod Wiedniem podobno sam przesłuchiwał jeńców tureckich. No, był dobrze wykształconym obytym ze światem człowiekiem, odbył liczne podróże po Europie. To jego ojciec dbał o wykształcenie syna. A kogo w przyszłości widział w Janie, króla? Jako obywatel Rzeczpospolitej, i to nie ostatni, a nawet można byłoby powiedzieć, jeden z pierwszych, kasztelan krakowski, nie miał przeszkód przed marzeniami najbardziej ambitnymi o swoich synach. W starszym Marku, który wykazał się niezwykłą dzielnością w bitwie pod Batochem. Niestety został zabity kozacy. Wymordowali jeńców. Kwiat polskiego rycerstwa. Jan miał szczęście, bo w tym czasie był ranny i nie walczył. Tak, wyjątkowo nie był ranny w bitwie, choć to mu się nieco wcześniej zdarzyło w bitwie pod Beresteczkiem, wielkiej bitwie zwycięskiej w 1651 roku nad kozakami i Tatarami, ale został ranny w pojedynku. To go ocaliło. Tak jak Pani powiedziała, Jan Sobieski był wyjątkowo nawet, można powiedzieć, starannie wykształcony, dlatego że wykazywał się wielkimi talentami. Jego poprzednik na tronie, Michał Korybut-Wiśniowiecki, jak złośliwie zauważył wielki polski historyk Władysław Konopczyński, mówił biegle ośmioma językami, ale w żadnym nie miał nic do powiedzenia. Sobieski rzeczywiście mówił biegle po łacinie, po francusku, po niemiecku, po włosku, po turecku. Właśnie po tatarsku y -y. też i grekę podobno znał. No Greka nie była mu tak bardzo potrzebna. Oczywiście była potrzebna do studiowania dzieł filozoficznych, którymi był bardzo zainteresowany i klasyką literacką. Woził ze sobą na wyprawy wojenne biblioteczkę obozową, w której miał utwory Kartezjusza, Gasendiego, Pascala, Corneja, Moliera. Myślę, że tak oczytanego, wykształconego i pasjonującego się wysoką kulturą władcy trudno byłoby znaleźć, myślę, w kulturze XVII-wiecznej Europy. A więc rzeczywiście wybitny umysł, nie tylko rębajło od szabli. No cóż, tylko pytanie, które postawiła pani na początku naszej rozmowy, czy równie udany polityk jak wódz, niestety wiele jest argumentów na negatywną ocenę jego panowania. To było panowanie w dużym stopniu niespełnionych nadziei, ale być może nadziei nierealnych. Czasy to burzliwe bo i potop szwedzki, i wojny z Tatarami, i z Turcją. W czasie najazdu szwedzkiego w 1655 roku przeszedł wraz z dywizją Koniec Polskiego na stronę Karola X Gustawa. I to zdaje się bardzo słaby punkt w jego życiorysie, dlaczego tak zrobił, czy to błąd młodości. Co prawda po niespełna pół roku porzucił tę służbę szwedzką, ale zrobił to jako jeden z ostatnich. Zacznijmy od metafory, której użyła panie, burzliwe czasy. Akurat burza miała towarzyszyć samemu momentowi narodzin przyszłego pogromcy Turków. Pod Lwowem urodził się Jan Sobieski. To konkretnie wspaniały, przepiękny zamek Olesko. Burza szwedzka, potop 1655 roku nie była pierwszą. Pierwsza wiązała się oczywiście z buntem kozackim, z powstaniem Chmielnickiego i pod tym względem Jan Sobieski konsekwentnie starał się łagodzić te spory. Rozumiał w niemałym stopniu pretensje żywiołu kozackiego, i prawosławnego Sobieski, i jako hetman, i później jako król starał się łagodzić te konflikty, starał się przyciągać do siebie wielu kozackich wodzów. A mówię o tym także dlatego, że pamiętam te rozmowy na zamku w Olesku z oprowadzającą tam ukraińską przewodniczką, która mówiła, że to wasz król. Nie, to nie był tylko nasz król, to znaczy Polaków. Ale to był nasz wspólny król, ruski tak samo jak polski, ruski to znaczy ukraiński i bardzo się do tego ruskiego swojego dziedzictwa wyniesionego bardziej po kondzieli właśnie, po Żółkiewskich i po Daniłowiczach przyznawał i chętnie je podkreślał. To był król, który starał się utrzymać Ukrainę przy Polsce i paradoks sprawił, że to właśnie on musiał swoimi łzami skropić dokument, który odbierał Polsce ostatecznie tę zadnieprzańską Ukrainę wraz z Kijowem. Niesławny pokój Grzymułtowskiego w 1686 roku zawarty za panowania króla Jana III. Ale wróćmy na chwilę jeszcze do Potopu Szwedzkiego. Po buntach Chmielnickiego, po najeździe moskiewskim w 1654 roku przyszli Szwedzi i jak o tym mówiliśmy przy okazji Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, który należał do bardzo, bardzo nielicznych magnatów, którzy nie odstąpili wtedy króla i Rzeczpospolitej, ogromna większość przeszła na stronę króla Szwedzkiego. A pamiętajmy, Jan Sobieski był wtedy bardzo młodym człowiekiem, miał 26 lat. Był podkomendnym chorążego koronnego Aleksandra Koniecpolskiego i nie buntował się przeciwko zwierzchnikowi, tylko razem z nim przeszedł na stronę szwedzką. Odkupił ten błąd bardzo szybko, przyłączając się do dywizji Czarnieckiego i Lubomirskiego, która od marca 1656 roku, tak jak pamiętamy to z potopu Henryka Sienkiewicza, kręci się tam gdzieś koło Czarnieckiego, koło Lubomirskiego, młody pułkownik. Jan Sobieski. To Sobieski staje na czele, jest zwierzchnikiem tej grupki Tatarów, która została przez hana tatarskiego przysłana, by wesprzeć Polskę w walce przeciw Szwedom w tej słynnej trzydniowej bitwie warszawskiej. Gdzieś tam nad owym Kmicicem Babiniczem stał już Jan Sobieski jako zwierzchnik owych Tatarów wspomagających wtedy Polskę. Bierze udział w oblężeniu Torunia pod komendą Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. No i wreszcie w tej wspaniałej, błyskotliwej kampanii w roku 1660, kiedy udało się pobić Moskwicina właśnie dzięki genialnemu dowodzeniu Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, u którego uczył się tego rzemiosła Jan Sobieski. Ale Sobieski, pamiętajmy, miał w sobie także pewną szczególną cechę. Nosił w sobie na pewno Chęć zemsty za śmierć swojego brata i nosił w sobie także pewne wyjątkowe umiejętności, bo przecież ta znajomość tureckiego i tatarskiego to nie była powszechna, a wyniósł tę znajomość Sobieski jako jeden z uczestników poselstwa do Stambułu gdzie spędził wiele tygodni w 1654 roku, a więc tuż przed potopem. Wykorzystał ten czas, żeby patrzeć na czym polega potęga Imperium Osmańskiego i jaką mentalność mają ci przeciwnicy, którzy organizują tak potężne armie wstrząsające posadami całej europejskiej struktury politycznej wówczas. I to właśnie wnosi jako początkujący wódz w momencie, kiedy zaczyna się także jego kariera polityczna, a ona splata się z jego wielkim, chyba najsłynniejszym z romansów staropolskich. Gościem audycji Historia Żywa jest profesor Andrzej Nowak, a bohaterami król Jan III Sobieski i królowa Marysieńka. Te lata 50. i początek lat 60. to był okres wojaczki dla Jana Sobieskiego i okres, kiedy pokonywał kolejne stopnie kariery wojskowej. Ale 14 maja 1665 roku wziął potajemny ślub z Marysieńką, czyli Marią Kazimierą, dwórką królowej Marii Gonzagi. To była francuska arystokratka, wdowa już wtedy po Janie Zamojskim. No i wybuchł skandal, bo ten ślub odbył się tydzień po śmierci Zamojskiego, ale to było małżeństwo z miłości, co stanowiło wówczas rzadkość. Małżonkowie znali się już od dawna i to królowa zdecydowała oddać rękę Marysieńki Zamojskiemu, a nie Sobieskiemu, który nie uchodził wtedy za człowieka aż tak majętnego i o tak dużej pozycji. Oni się poznali, kiedy Marysieńka miała chyba 14 lat. Tak, to prawda. W 1655 roku, czyli wtedy 26-latkiem był Jan, a 14-latką spotkali się po raz pierwszy, ale trudno chyba wtedy mówić o miłości, nie ma jakichś śladów takiej fascynacji, jaka wybuchnie z całą siłą kilka lat później. Kiedy już no, Marysienka została wplątana niejako z woli swojej pani, królowej Ludwiki Marii, żony Jana Kazimierza, małżeństwo z Janem Zamojskim, potężnym ze względu na swoje ogromne dobra i znaczenie polityczne w Małopolsce, magnacie, którego Marysienka nie kochała i ostentacyjnie dawała wyraz swojej oziębłości wobec męża, Współżyli jak najbardziej przykładnie, ponieważ Marysieńka regularnie rodziła niestety martwe dzieci, a Jan Zamojski zaraził ją także chorobą weneryczną, co pozostawi trwały uszczerbek na jej zdrowiu. Ale nie lubili się nawzajem. To było małżeństwo zdecydowanie nieudane. Małżeństwo, które miało przeciągnąć Zamojskiego na stronę królowej i jej planów elekcji Vivente Rege, i jej planów profrancuskich. Ale kiedy Zamojski nie cieszy się miłością swojej żony, wtedy właśnie okazuje się, że Marysieńka przyjmuje amory, które śle do niej Jan Sobieski. Wtedy zaczyna się korespondencja. Te później wydane literackie listy do Marysieńki. Tak, jeden z największych pomników literatury staropolskiej. Całą drogę wielki zostawałem i zostawam melancholii. Jednym się tylko cieszę słowem, że mi tę na wyjezdnym niespaną noc, śliczna astry sowitą swoją obiecała nagrodzić miłością, co niech w pamięci będzie uniżenie proszę. Boć przecie zasłużył na to dobrze Celadon, żeby go i kochać i okazywać mu niekiedy względy. A on, jeśli powróci zdrowo, wszystkimi się o to chce starać sposobami, że nic kochańszego i milszego na tym nie będzie miał świecie nad śliczność swojej jutrzenki, którą całując milion razy, Żegna, opowiadając, że póki ducha w ciele, póty jej najwierniejszym będzie sługą. To słyszy się i czuje, jak bardzo zafascynowany, jak opętany, jeżeli można tak powiedzieć, tą. Miłością do młodszej od siebie dziewczyny był ten sarmacki wojak. Jednocześnie jak język wysokiej kultury, tej właśnie, która czerpała ze źródeł klasycyzmu francuskiego ówczesnego. Te pseudonimy, które używają w owej korespondencji, Celadon, Astrea, czy jakieś inne po to, żeby nie wydał się sekret tej miłości, kiedy jeszcze żyje mąż. No ale szczęśliwie dla tej miłości, mniej szczęśliwie dla biednego niezgrabnego grubasa Jana Zamojskiego. Ten zszedł ze świata w roku 1665 i wtedy otworzą się możliwości zawarcia prawdziwego ślubu. I ten ślub odbył się jakby w dwóch ratach. Jedna po śmierci Jana Zamojskiego to był taki tajny ślub. W żałobie. Tak, a drugi ślub odbył się no, niewiele później, bo trzy miesiące po śmierci Jana Zamoyskiego, ale już bardzo hucznie, w kaplicy Zamkowej w Warszawie, a ślubu udzielał nuncjusz papieski Polsce. Późniejszy nie, papież. Mm -hmm. Późniejszy papież, co będzie miało istotne znaczenie dla Marysieńki, bo będzie korzystała z gościny tego papieża już po śmierci Sobieskiego. To małżeństwo, małżeństwo Sobieskiego z Marysieńką miało jeszcze większe, jak się okaże, znaczenie polityczne dla królowej Ludwiki Marii, która weszła wtedy w decydującą fazę swojej rozgrywki na śmierć i życie przeciwko Jerzemu Sebastianowi Lubomirskiemu, hetmanowi polnemu, największemu z magnatów małopolskich, najbardziej zasłużonemu dla ocalenia króla w czasie potopu. No ale teraz stał Lubomirski na drodze do projektu elekcji Viventerege, czyli za życia króla i reformy sejmowania. Królowa postanowiła go złamać i upatrzyła sobie Sobieskiego jako tego, który może pokonać Lubomirskiego i tego, który może zastąpić go na urzędach. Odbierze tę sławę największego wodza Jerzemu Lubomirskiemu. Rękę Marysieńki okupił, no właśnie zdradą przyjaciela. Trudno mówić może o przyjaźni w relacjach między Janem Sobieskim a starszym od niego kilkanaście lat Jerzym Sebastianem Lubomirskim, ale na pewno był to jego mistrz i nauczyciel rzemiosła wojskowego. Sobieski nie był człowiekiem słabego charakteru, nie chciał zgodzić się na tę rolę, którą narzucała mu królowa. Zmienił zdanie dopiero wtedy, kiedy królowa postawiła jasny warunek, że będzie mógł ożenić się z Marysieńką, ale jak przejmie urzędy po Jerzym Sebastianie Lubomirskim, urząd marszałka i urząd Hetmana. Sobieski porzuci skrupuły i przejmie urzędy po Lubomirskim, stanie na czele Wojska Królewskiego, którym miał pobić zbuntowanego hetmana Jerzego Sebastiana. No ale jak o tym mówiliśmy już w czasie naszego poprzedniego spotkania, Sobieski został na głowę pobity przez Jerzego Sebastiana Lubomirskiego w bitwie pod Montwami w roku 1666. Lubomirski po tym zwycięstwie dostrzegł katastrofę, którą była sama wojna domowa i udał się na emigrację, ukorzył przed królem, a więc Sobieski pozostał jako filar Królewskiego Stronnictwa Profrancuskiego. Jan Sobieski doprowadził w 1669 roku do zerwania Sejmu Koronacyjnego pierwszy raz w historii Rzeczpospolitej. Spiskował też w celu obalenia króla Michała Korybuta wiśniewieckiego i otrzymał, jak wspomniałam, z dworu Ludwika XIV Pieniądze I to w kilku ratach uzbierała się niezła sumka. Kilkudziesięciu tysięcy liwrów za chęć poparcia kandydata francuskiego do tronu polskiego. Ostro startował już na froncie polskiej polityki. No to było nieszczęście ówczesnej polskiej polityki, że podzieliła się ona tak mocno na stronnictwa sterowane z zewnątrz. Już jawnie opłacane z jednej strony przez króla francuskiego Sobieski wie, że ciągle pensje z roku na rok coraz większą rosną te kwoty od niecałych 5 tysięcy liwrów do 20 tysięcy liwrów. To ogromne naprawdę pieniądze ówczesne. Przez moment, nawet kiedy wahała się sprawa wojny domowej z Lubomirskim i groziło mu zabranie urzędów, oddanie ich Lubomirskiemu pewnej fazie tej wojny domowej, Marysieńka namawiała go, żeby po prostu pojechali do Francji i tam osiedlili się na stałe. Król Ludwik XIV obiecywał wtedy Janowi Sobieskiemu tytuł marszałka Francji, a więc przed Poniatowskim Księciem Józefem mielibyśmy no, innego marszałka Francji, nazywałby się Jan Sobieski, ale nie zostałby pewnie królem. Sobieski nie bardzo chciał, wolał być w kraju, zwłaszcza, że odnosił wtedy już pierwsze sukcesy militarne w starciu z Tatarami. Broniąc południowo-wschodniego pogranicza Rzeczpospolitej, a Marysienka naciskała, żeby no, nie tylko brać pensję od króla francuskiego, ale w ogóle wyjechać na zawsze z Polski. Gdyby nie pozycja króla Ludwika XIV, który nie chciał traktować Marysienki w przywilejowany sposób, ale uważał ją po prostu za poddaną niezbyt wysokiego pochodzenia i odtrącał konsekwentnie rozmaite prośby Marysienki o awanse dla jej ojca, dla jej brata to być może Marysieńka przeforsowałaby na zawsze zwrot Jana Sobieskiego ku Francji. Ale jak wspomniała pani, no jeszcze Jan Sobieski nie panuje po abdykacji Jana Kazimierza, tylko wybrany zostaje Michał Korybut Wiśniowiecki. I wtedy Jan Sobieski zachowuje się bardzo źle. Zrywa sejm i to po raz pierwszy, tak jak pani powiedziała, sejm koronacyjny, co było strasznym skandalem i spiskuje otwarcie przeciwko legalnie przecież wybranemu przy powszechnym aplauzie ogromnej większości szlachty królowi przeciwko Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu. Psucie prawa, jak to dzisiaj nazywamy przez Jana Sobieskiego wtedy nie zasługuje na żadne usprawiedliwienie czy na żadne współczucie. Skończyło się to wszystko dla Sobieskiego znów szczęśliwie dzięki temu, że nie stracił urzędów. I w momencie największego zagrożenia Rzeczpospolitej przez najazd turecki po upadku kamieńca okazał się jedynym zdolnym bronić Rzeczpospolitą przed idącą od południa od islamskiego najeźdźcy zagładą. To właśnie moment jego triumfu w bitwie pod Chocimiem zbiegł się niemal co do dnia w roku 1673 ze śmiercią Michała Korybuta Wiśniowieckiego. wracał po tym wielkim triumfie w Bitwie Chocimskiej 1673 roku do Warszawy w glorii jedynego człowieka, który może ocalić Rzeczpospolitą przed katastrofą. Stąd y, ogromne powodzenie jego w elekcji, która po śmierci Michała Korybuta Wiśniowieckiego następuje. No właśnie, jestem ciekawa, niestety nie będziemy mogli odtworzyć tego, co myślał wtedy Jan Sobieski, kiedy wracał spod Chocimia w 1673 roku, czym myślał już o koronie, ale podobno dużą rolę odegrała w elekcji sama Marysieńka. Czy rzeczywiście tak było, czy jednak jej rolę w życiu politycznym przeceniamy? Historycy dzisiaj w większości zgadzają się, że Marysieńka rzeczywiście miała bardzo duży wpływ na Jana Sobieskiego w okresie do samej elekcji. Na króla jej wpływ nie był już tak wielki, po prostu król jednak musiał liczyć się z rozmaitymi innymi czynnikami politycznymi. I czasem udawał, że ustępuje Marysieńce, niż rzeczywiście szedł za jej radami. Marysieńka zresztą nie była kobietą stanu najwyższych lotów. Na pewno dużo węższy był jej horyzont polityczny od choćby jej pani. To jest od Ludwiki Marii, żony najpierw Władysława IV, a potem Jana Kazimierza, też zawołanej intrygantki, ale z jakimś planem politycznym. Marysieńka żadnego planu politycznego nie miała. To były ciągle jej rozgrywki o poprawę pozycji własnej rodziny we Francji, ustawienia dzieci zrodzonych ze związku z Janem Sobieskim. A było ich trzynaścioro. Trudny los kobiety, właściwie niemal co rok przez dwadzieścia pięć lat najpierw w związku z Janem Zamojskim, a potem z Janem Sobieskim. Marysienka rodzi jakieś dzieci, najczęściej niestety nie przeżywają, ale ze związku z Janem Sobieskim najważniejsza jest chyba czwórka trzech synów, którzy przeżyją. Ukochana córka Jana Sobieskiego, Teresa Kunegunda, która zostanie później żoną arcyksięcia Bawarii. To właśnie kwestie rodzinne determinowały horyzont polityczny Marysienki, dużo mniej oczytanej od swojego męża, dużo mniej zainteresowanej światem. Jedno trzeba jej przyznać, że to jej energia, tak jak pani zaczęła to sugerować, jeśli można tak powiedzieć, to jej energia, jej determinacja sprawiła, że Jan Sobieski oswoił się w pewnym momencie z myślą, że on może wygrać tę elekcję roku 1674, bo pierwotnie on chciał popierać lojalnie kandydatów zgłaszanych przez Francję. Był potężny kandydat austriacki. Był nawet, jak prawie zawsze w każdej elekcji, kandydat z Moskwy, ale to Marysienka przeforsowała w nim, w jego świadomości tę myśl, że to on ma największą szansę, że nie powinien liczyć się ze skrupułami, iż zobowiązany jest popierać kandydata wskazanego przez Francję, a i tak dla Francji kandydatura Jana Sobieskiego będzie mniejszym złem niż zwycięstwo kandydata austriackiego, habsburskiego. I to jest szczytowy moment niewątpliwie jej powodzenia politycznego, jej sukcesów, jej zasług dla polityki polskiej, bo lepszego kandydata w tamtym momencie, w roku 1674 na tron Polski niż Jan Sobieski nie było. Plotka głosiła, że Marysieńka była nieślubnym dzieckiem Marii Gonzagi. Raczej nikt z historyków dzisiaj do tej plotki się nie przychyla. Pochodziła z prawego łoża niezbyt wybitnej rodziny francuskiej, kapitana gwartii szwajcarskiej, księcia orleańskiego i Franciszki de la Chatre de Bribo, ochmistrzyni księżniczki Ludwiki Marii, późniejszej królowej Polski. Słuchają państwa audycji Historia Żywa. Jan Sobieski został królem w wieku 45 lat, był rok 1674, panował 22 lata aż do śmierci i kolejne lata to także okres walki z Turkami. Jest zwycięstwo pod Żurawnem, no i nadchodzi właśnie ten moment, moment Wiktorii Wiedeńskiej, rok 1683. Największa w dziejach dotychczasowych wojen szarża przyniosła wspaniałe rezultaty. Opór turecki został doszczętnie złamany. Padły szańce artylerii muzułmańskiej. Niedobitki konnicy Kara Mustafy rzuciły się do ucieczki. Zwycięstwo było całkowite. Turcy stracili około 15 tysięcy żołnierzy, 117 dział i całe wyposażenie. Straty sprzymierzonych były małe. Niewiele ponad 1500 poległych i kilkakroć więcej rannych. Był to Wielki Dzień Jana III, nie tylko jako króla i wodza polskiego, ale także jako chrześcijanina. Papieżowi Innocentemu XI doniósł o zwycięstwie, parafrazując w duchu pokory chrześcijańskiej słynne słowa Cezara. Venimus vidimus deus vicit. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. Jan III Sobieski ruszył na pomoc austriackiemu sojusznikowi, by ratować go przed Turkami. Ale czy ta pomoc to było dobre posunięcie? Takie pytanie też się pojawia wśród historyków. Tak, rzeczywiście wciąż warto się nad tym pytaniem zastanawiać. Sam pamiętam jak kiedyś zwiedzałem Kalenberg to wzgórze nad Wiedniem z kościółkiem ufundowanym na pamiątkę zwycięstwa Sobieskiego, który właśnie z tego wzgórza szarżą swojej husarii rozstrzygnął losy. Pytanie, które wtedy padło było jak to, które Pani postawiła. Czy warto było popierać Austrię, która 90 lat później odpłaci się za to udziałem w rozbiorach? Bliższe przyjrzenie się realiom polityczno-militarnym XVII wieku udziela jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Nie było realnej alternatywy dla udziału Sobieskiego w tej odsieczy wiedeńskiej. Sobieski próbował kontynuować tę linię por francuską zaraz po wyborze na tron... I zawarł nawet układ polityczny w Jaworowie w 1675 roku, który wydawał się bardzo wiele Polsce obiecywać. Odzyskanie Prus Książęcych, pokój z Turcją, a może nawet odzyskanie Śląska. Tyle tylko, że to wszystko były gruszki na wierzbie. Turcja nie chciała absolutnie oddać Polsce Podola i Ukrainy, które zagarnęła wcześniejszym najazdem z 1672 roku. Król francuski nie mógł wpłynąć w żaden sposób na sułtana tureckiego, na ustępstwo w tym zakresie, a też żeby pokonać elektora brandenburskiego i odzyskać Prusy, czy uzyskać Prusy wschodnie, no trzeba było najpierw pobić tegoż elektora, a w tym momencie to raczej elektor potrafił bić szwedzkich sojuszników Francji, niż odwrotnie, Szwedzi już nie byli tak groźni jak niegdyś a zdobycie Śląska no, zupełnie przekraczało wtedy realne możliwości i Polski i realne nastroje wtedy na ówczesnym Śląsku, który nie tęsknił do jakiejś jedności z Rzeczpospolitą. A więc ten sojusz, w którym Polska miała służyć Francji przeciwko Habsburgom, był sojuszem egzotycznym, nieskutecznym, nic dobrego Polsce nie przyniósł. Natomiast kiedy Turcja rozwijała swoją ofensywę, zwłaszcza po wyborze nowego wielkiego wezyra, kara Mustafy, i okazała swoją absolutną nieustępliwość w stosunku do Polski, wiadomo było, że agresja turecka skierowana na Wiedeń, jeżeli zakończy się powodzeniem, to zaraz następny będzie Lwów, Kraków, południe Polski zniknie pod nawałą turecką. A więc obrona Wiednia była obroną Rzeczpospolitej. Każdy, kto... Patrzy na to z perspektywy 90 lat późniejszych rozbiorów, po prostu popełnia ahistoryczny błąd wnioskowania z wydarzeń, których nikt absolutnie nie mógł przewidzieć, kiedy Jan Sobieski przy poparciu ogromnej większości szlachty polskiej poszedł z pomocą Wiedniowi, Austrii, zagrożonej Europie, zagrożonemu sercu Europy przez ostatnią wielką inwazję islamską. W 1684 roku, rok po zwycięstwie pod Wiedniem, zostaje zawarta Liga Święta, do której przystępuje również Polska. No i jak oceniają niektórzy historycy, Sobieski pakuje się w taką beznadziejną walkę na stepach mołdawskich i wołoskich i nie mamy z tego praktycznie żadnych korzyści. To rzeczywiście tak się ułożyło. Pamiętajmy, że kluczową sprawą dla powodzenia Ligi Świętej, jak to sobie wtedy wyobrażano na początku lat 80. było dołączenie do niej Rosji, by no wspólnie Polska, Rosja, a z drugiej strony Austria mogły wypchnąć z Europy panowanie islamskie. Ale by to polskie racje, polskie interesy były realizowane skutecznie, Polska musiała wygrywać militarnie. Sobieski powinien odnosić kolejne zwycięstwa. No niestety nie jest tak, że Sobieski był wodzem niepokonanym. Zaraz po bitwie wiedeńskiej. Turcy pobili na głowę Jana Sobieskiego w bitwie pod Parkanami. Dopiero w drugiej bitwie pod Parkanami udało się Sobieskiemu częściowo odzyskać ten nadszarpnięty prestiż wojskowy. Niestety Sobieski w udziale Polski w Lidze Świętej nie potrafi zrealizować żadnego polskiego interesu. Natomiast płaci za ten udział w Lidze Świętej ustępstwem wieko pomnym plamą na jego honorze, plamą, której był Sobieski doskonale świadomy. To jest wspominany przez nas już pokój Grzymułtowskiego, nazwany tak od imienia wojewody Krzysztofa Grzymułtowskiego, który go podpisywał z moskiewskimi negocjatorami w 1686 roku. I tam właśnie został formalnie już scedowany na Rosję ten szmat ziemi ukraińskiej, wschodniej Ukrainy, która od Polski odpadła, Włącznie ze stolicą Ukrainy, Kijowem. Sobieski naprawdę był wstrząśnięty tym ustępstwem na rzecz Rosji, którego wymagał jej udział w Lidze Świętej, na który naciskali papież, cesarz, na który naciskali także bardzo litewscy, zwłaszcza posłowie i magnaci na Sejm Polski, którzy chcieli mieć po prostu spokój od strony Rosji. Podział Ukrainy jednoznacznie pokazywał, że stroną, która będzie zyskiwała, bo już ma w ręku stolica Ukrainy Kijów, będzie odtąd Rosja. Ostatnie lata panowania Sobieskiego upłynęły mu na walce z potężną opozycją magnacką, no bo król chciał wzmocnić władzę królewską, chciał znieść liberum veto. Czy to mogło się udać? Czy Sobieski nie był w tym momencie naiwny? Sobieski nie miał takich planów, jakie powstały jeszcze na dworze Jana Kazimierza istotnej reformy sposobu sejmowania, raczej to były pojedyncze pomysły niesystematyczne, ograniczenia, ale nie ukształtowanego w żaden spójny program polityczny, ograniczenia liberum veto, wprowadzenia stałej armii zaciężnej, tych elementów, które istotnie mogły wzmocnić zdolność Polski do rywalizowania z coraz potężniejszymi sąsiadami na arenie międzynarodowej. Czy projekty przez jego doradców formowane, ale przecież nawet niekonsekwentnie popierane przez samego króla. Mam tutaj na myśli projekt regenta Szczuki, który mówił o konieczności oddzielenia polityki zagranicznej od Sejmu. Te fakcje magnackie nie mogły paraliżować sojuszy zawieranych przez króla, sojuszy korzystnych dla Rzeczpospolitej. Sam Sobieski w dodatku swoją polityką w ostatnich latach, tą polityką w części wciąż uwikłaną w kwestie rodzinne, do których pobudzała go Marysieńka, kompromitował jakby taki program naprawy Rzeczpospolitej, bo sam politykę zagraniczną coraz wyraźniej prowadził w kierunku Interesów rodzinnych, no, zabezpieczyć dobry ożenek dla pierworodnego syna, dla Jakuba, zresztą postaci wyjątkowo nikczemnej. Niezwykle nieudany syn wielkiego ojca, jego młodsi bracia Aleksander i Konstanty, dużo wybitniejsze natury i lepsze. Ostatnie lata Jana Sobieskiego były złymi latami, na pewno złymi dla Rzeczpospolitej także. Jednak Jan III Sobieski wszedł do Panteonu Narodowego. To jest ten król polski, który ma najwięcej pomników. Mówimy o nim król legenda. Kto tę legendę wykreował? Jan Sobieski, łącznie z Marysieńką, od razu starał się tę legendę tworzyć. Marysieńka podczas odsieczy wiedeńskiej przebywała w Krakowie chorując. Ale z Krakowa niejako dyrygowała wielką propagandową operacją nagłaśniania do papieża, do dworów całej Europy znaczenia tego sukcesu odniesionego pod Wiedniem i głównej roli, którą odegrał w nim nie cesarz, ale właśnie król Jan III Sobieski. Król Jan także oczywiście osobiście dbał o to, by sława jego pogromcy Turków utrwaliła się w wyobraźni europejskiej i tak było. Jan Sobieski stał się no jednym z kilku najbardziej rozpoznawalnych, najbardziej podziwianych wodzów w Europie. Na nim wzorował się Eugeniusz Sabaucki, najwybitniejszy później wódz austriacki. Jego będzie podziwiał Maurycy Saski, nieślubny syn Augusta II Mocnego, najwybitniejszy wódz francuski w pierwszej połowie XVIII wieku. O jego kampaniach będzie pisał Duke Marlboro, najwybitniejszy wódz angielski pierwszej połowy XVIII wieku. Tak, Sobieski był ostatnim tytułem do chwały polskiego oręża. Podziwiano go, podziwiano skuteczność operowania masami ciężkiej kawalerii, koordynacji tego z piechotą i z artylerią, bo czasem wyobrażamy sobie, że pod Wiedniem była tylko husaria. Tak nie było, to był po prostu niezwykle... Starannie przygotowany, skoordynowany zespół manewrów wojskowych łączących wszystkie ówczesne rodzaje wojska. Oczywiście z perspektywy dzisiejszej pytań o relacje między światem islamu, tego fundamentalistycznego i Europą, odżywa niejako pytanie o znaczenie legendy Sobieskiego jako patrona obrońców Europy obok Karola Młota, Jedenaście wieków wcześniej zatrzymującego najazdy islamu od strony Półwyspu Iberyjskiego na Europę, to właśnie Jan Sobieski staje się głównym patronem, jeżeli można tak powiedzieć, tej militarnej bariery, która ma osłonić Europę od zagrożeń idących od południa. Warto też pamiętać o znaczeniu Jana Sobieskiego w kulturze. Jego listy, jeszcze raz to powtórzmy, listy do Marysieńki są prawdziwym pomnikiem najwyższej próby kultury literackiej i jednocześnie namiętnego uczucia. Ten niezwykle oczytany, ciekaw świata człowiek potrafił w jakiejś mierze wesprzeć badania naukowe Jana Hebeliusza, wielkiego astronoma gdańskiego, którego odwiedził w 1677 roku. I Heweliusz otrzymał stałą pensję od Sobieskiego, a na cześć polskiego króla nazwał wtedy jeden z zbiorów skutum Sobiescji. Także ta tarcza Sobieskiego wisi wciąż nad naszymi głowami i jest chyba najbardziej wymownym tytułem wiecznej sławy, bohatera z Wiednia. A tu na ziemi, panie profesorze, pozostały przepiękne rezydencje w Żółkwi, w Jaworowie czy Wilanów Warszawskim. Marysińka przeżyła swego męża, ale opuściła Polskę. Tak, Marysieńka wyjechała do Rzymu, by stamtąd pilnować dalszej kariery swoich dzieci. Wciąż dbała o swojego nadal żyjącego ojca, który jako kardynał ostatecznie spotykał ją w Rzymie. Pod koniec jednakże swego życia zdecydowała się wrócić do rodzinnej Francji i zmarła w roku 1716 w Blois. Historia Żywa. August II Mocny i Stanisław Konarski będą bohaterami kolejnej audycji Historia Żywa. Bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Te i inne audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik 1. Dorota Truszczak, do usłyszenia.